Najpierw e, chciałbym e, może zacząć tak nie, nie, od, nie od początku e, o różnicy między Biblią hebrajską a Starym Testamentem e, i o różnicy w podziale ksiąg e, i w ogóle czym, czym te dwie rzeczy się różnią. E, Biblia hebrajska e, jest to zbiór ksiąg e, w języku hebrajskim przyjętych e, jako jako święte, jako napisane przez Izraelitów. I nie do końca pokrywa się to ze Starym Testamentem w naszym rozumieniu chrześcijańskim. Jak dobrze wiemy, dochodzą także księgi, księgi które znamy, albo w ogóle powstały w języku greckim, albo znamy tylko w tej postaci, w Poza tym właśnie też podejście samo do, do Słowa Bożego też do podziału ksiąg, do ułożenia ksiąg jest nieco inne u, u Żydów i, i u chrześcijan. Tak jak u nas dzielimy Stary Testament na pisma historyczne, profetyczne, czyli, czyli prorockie i mądrościowe, gdzie psalmy znajdują się tak naprawdę bliskomądrościowych, czyli z wymądrościowych, ale, ale czerpią w zasadzie ze wszystkich e, innych ksiąg, e, czy może z większości innych ksiąg, nurtów w Starym Testamencie. E, tak w Biblii hebrajskiej m, są takie trzy zbiory. Jest Tora, e, czyli, czyli pięcioksiąd, e, Nevi'im to są e, dosłownie prorocy e, i Ketuvim Pisma. Kataw to jest pisać po hebrajsku. Ketuvim to są pisma, rzeczy napisane. I Nevi im i nasze pisma prorockie nie do końca też się pokrywają, ponieważ u nas rzeczywiście te prorockie no to są prorockie, a, a pisma historyczne, większość pism historycznych tych, tych większych ksiąg, jak Księg Samuela, są to księgi, one też zaliczają się do proroków. A Gethuvim to też jest taki, taki trochę niszmarz. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że właśnie psami zabierają sobie wiele, po pierwsze, różnych gatunków literackich i nawiązują też do różnych styli Ksiąg Starego Testamentu, do różnych z tych takich nurtów. I jaki charakter ma sam 50. Myślę, że może pójdę może skorzystać do, do treści już psalmu. I, i to jest taka pierwsza z pierwsza trzech części, którą można by było nazwać przyjście jak to jest pierwszych sześć wersów. I myślę, że moglibyśmy już spróbować odpowiedzieć sobie na to pytanie, właśnie gdzie jakby ten psalm można by było umiejscowić, do jakich ksiąg, do jakiego nurtu mógłby nawiązywać w Starym Testamencie. Sam Asafogu. Przemówił Pan Bóg nad Bogami i zawieszał ziemię od wschodu do zachodu Słońca. Bóg zajaśniał z Syjonu korony piękności. Bóg nasz przybył i nie milczył. Przed Nim owień prawiący. Wokół Niego szaleje na domica. Wzywa On z góry niego i ziemię, by lud swój sądzić. Zgromadźcie mi moich umiłowanych, którzy zawarli ze mną przymierze przez ofiary. Niebiosa zwiastują Jego sprawiedliwość. Albowiem sam Bóg jest sędzią. Ktoś może mm -hmm, mm, mądrościowe. Dlaczego? Nie jest prorocki. Nie jest prorocki. Nie, nie no gdzie jest to że tam jest prorocki? Y, to znaczy, y, tak. Asafowy to też będzie zaraz wskazówka. Do tego, y, nie wiem, już Państwo może się kojarzy. To, to jest, to jest Asaf to jest imię. Y, I to też będzie jakby mocna wskazówka. Y, ale samo to, y, to tak naprawdę nie jest... Wprost powiedziane, brakuje pewnych takich elementów, które proroków są. Brakuje często przedstawienia wstępu, A, jakiegoś takiego świadectwa. To było tak. o tak. objawany, przez, no, no właśnie, ale nie ma takiego... Ale jest, jest wizy. tak, nie ma tego sformułowania, to prawda. Ale jest jednak, jest jednak obraz, jest jakaś wizja przybywającego Boga. I dlatego, I dlatego to jest coś, co mimo właśnie braku tych elementów takich, które, które bardzo, bardzo nam razu jakby wskazują, to tutaj widać taki prorocki charakter tego tekstu. Zresztą właśnie Asaf. Asaf pojawia się w, w, w Księgach Chroni i jest jest lewitą, należy do rodu Lewitów, jest przywódcą muzyków na y, dworze króla Dawida i właśnie jest y, nazwany słowem, właśnie w księgach y, kronik słowem Sa'ar, y, które y, poza Nevi właśnie też oznacza mędrca, proroka. Y, proroka. Y, tak więc ma on y, ten sam charakter prorocki y, i też co też będziemy później jakby widzieć i odkrywać. Ma on charakter liturgiczny, w tym sensie, że punkt jest związany z liturgią, z liturgią dziękczynienia. Jeszcze pozostaje kwestia psalmów asafowych, tak zwanych, ponieważ ten psalm 50 trochę nie pasuje. On ma pewne związki z psalmami poprzedzającymi, zwłaszcza z psalmem 48, też o jednym Będę pokazywał jeden, jeden taki yy, szczegół, jedną rzecz taką, która jest bardzo bliska w tych dwóch psalmach. Yy, ale psy asafowe to są psy od 73 do 83. Yy, I jak zobaczymy, dlaczego one się tak nazywają, ponieważ u nich normą jest właśnie to, że jest u asaf. Wspominamy, Ja może jeden przykład jakiś przytoczę. Na przykład ust. 78. Pieśń pouczająca Asapa. Słuchaj, ludu mojej nauki, mojej na koncie ucha ku słowom moich Tutaj zresztą też ten charakter bielacki się uwidacznia, ponieważ, ponieważ no, wzywa, nakłania, wzywa do nakłonięcia ucha, na, wzywa, widać, będzie wzywał do nawrócenia. I, I tak naprawdę w tych 11 psalmach wszędzie ten nastaw się pojawia. Ten psalm, jak powiedziałem, można podzielić na trzy części. I widać w nich takie pewne, pewien rodzaj rosnącego napięcia. Na początku jest opis przyjścia, przyjścia Boga, czy przyjścia Jakwe. Później jest taka część poświęcona kultowi ofiary. czemu. Ofiarom dzień czynienia, składaniu ofiar. Zaś trzecia część mówi o, o braku wierności Bogu. Psalm ciągnie się do 23 wersetu i te dwa ostatnie to są, to są takie kończące, podsumowujące cały Psalm wersy. Pierwsza część zaczyna się właśnie od informacji o, o tym psalmie. Jest to psalm Asafowy, yy, czyli przypisywany yy Asafowi, czyli tradycji yy, tych potomków Asafa. I właśnie, tutaj jest świadectwo tego, co zobaczył i usłyszał prorok. Przemówił Pan, Bóg nad Bogami i zawezwał Ziemię od wschodu do zachodu Słońca. Jest tutaj yy, takie obszerne nazwanie Boga. Yy, ona jest różnie tłumaczone, yy, ale znajdują się tam Trzy imiona albo dwa imiona. To zależy właśnie od tłumaczenia. Jest L. L jest to imię takie najbardziej pierwotne i najbardziej zbliżone do. Jest to słowo w ogóle pochodzenia kanańskiego, czyli ludów pogańskich, które, które znajdowały się na terenach, które, które były ziemią obiecaną Izraelitów. I to jest jakby wskazuje na jakby taką też ciągłość i na takie przenikanie się w jakiś sposób kultur, też nazewnictwa. I to jest taki w języku, można powiedzieć, tak po prostu Bóg, tak jak u nas. Bóg i, i można powiedzieć, że też byli inni Elowie, Bogowie. I właśnie to drugie słowo Elohim, to jest liczba mnoga, od El. Ale bardzo często wobec, wobec Boga, wobec jakwe. w Starym Testamencie Elohim jest używane po prostu Elohim jako Bóg, jako ten Bóg. Czyli ta liczba mnoga też oznacza właśnie jakwe. I jest tak zwany tetragram, czyli, czyli te cztery litery, J, J H, Waw-He, które oczywiście Żydzi tego nie czytali, nie czytają, czytają jako Adonai, Pan, kiedy widzą Tetragram. I, i to jest jakby trzecie imię, które oczywiście najbardziej konkretnie wskazuje na, na to, że, że, że chodzi o tego Boga, o Boga Izraelitów, Boga, który objawił swoje imię narodowi wybranemu. I tak naprawdę jedni mówią, że El, Y, że tu jakby jest y, przemówił y, Pan tutaj, to jest, tutaj mamy tak przemówił Pan i to byłoby Jakwe. Y, Bóg nad Bogami i to jest jedna z dwóch takich opcji, która w tłumaczeniach polskich y, się pojawia y, czyli El jako właśnie Bóg nad Bogami tak naprawdę to wtedy stanowi jedną nazwę podkreślającą y, to, że Bóg jest władcą całej Ziemi i, i wszystkich, wszystkich zjawisk atmosferycznych, kosmicznych, y, które wcześniej, którym wcześniej przypisywano jakieś boskie y, właściwości. Ale spotkałem się też y, właśnie z takim, y, z takim rozróżnieniem na właśnie trzy imiona. Bóg, Bóg, ten bardziej, Bóg w najogólniejszym sensie, Bóg ten bardziej y, taki, taki konkretny i, i właśnie ten najbardziej konkretny Pan Jachwę, Bóg Izraela, Bóg Abrahama, Jakuba i Izraka. Chociaż zazwyczaj, zazwyczaj pewnie ten rzeczywiście El jako Bóg nad Bogami to, to jest najbardziej powszechne tłumaczenie. Ale to już pokazuje jakąś, jakąś bliskość w stosunku do Izraela. Bóg przemawia, Bóg otwiera usta, aby mówić do całej Ziemi. Zawesłał Ziemię od wschodu do zachodu Słońca czyli Bóg mówi do całej Ziemi. Dlaczego? Jaki jest cel tej jego wypowiedzi? Tego dowiemy się później. Wiemy natomiast, skąd przemaga, skąd będzie mówił. Bóg zajaśniał z Syjonu, Korony Piękności. I Jeżeli chodzi o Syjon, to tak naprawdę są trzy Syjony. To, to, to się, się zmieniało. Pierwszy, i pewnie ten, o którym mówi Psalm, to właśnie, to właśnie Syjon, którego lokalizacja jest podana w psalmie 48. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały w mieście Boga naszego. Góra Jego święta wspaniałe wzgórze radością jest całej ziemi. Góra Syjon kranie północy jest miastem wielkiego króla. Więc Syjon na początku to za chwilkę odnosi się. Syjon na początku odnosił się, to jest Jerozolima. Tutaj, tak, tutaj jest jedno górze, drugie i trzecie. Tutaj jest cedron, pod to cedron, czy dawny ptot. Zdzieśnienia cedronu. Tak więc tutaj jest góra Olimna pod spodem. I tak, i pierwsze, najstarsze miasto, najstarsze miasto króla Dawida, miasto, które podbił Izraelici podbili Zajozłego, miasto Jebusydów, to jest to Małe Wzgórze. I na początku i w tamtym okresie to było nazywane Syjonem. Później Później także do Syjonu, jako do Świętej Góry, na której objawia się Bóg, odnoszono się w ten sposób do Góry Mori, na której, na której znajdowała się Świątynia Jerozolińska. A dużo później i aż do dzisiaj to wzgórze, duże wzgórze od pewnego czasu, było nazywane też Syjonem i to jest też tak zwany Syjon chrześcijański. Tam znajduje się Wieczernik y, dzisiaj we współczesnej Jerozolimie. Więc te nazwy, ten, ten Syjon ma przede wszystkim takie znaczenie symboliczne, jako miejsce, y, miejsce objawiania się Boga y, i często po prostu oznacza y, Jerozolimę jako, jako to miejsce święte. Y, y, tutaj jeszcze... Y, Chciałem y, powiedzieć o tym, że ten psalm 50 nasz, który dzisiaj się y, zajmujemy, ta korona piękności, ta korona piękności y, nawiązuje też do tego psalmu 48. Y, mimo że tego nie było, widać w tym, co przeczytałem, tam było takie sformułowanie wspaniałe wzgórze. I tak naprawdę, tak naprawdę tam też chodzi o, o piękny wzgórze. I ta korona piękności, to, to jest takie bardziej poetyckie tłumaczenie Biblii tysiąclecia na po prostu doskonałą piękność. Czyli ten Syjon jest piękny w sposób doskonały. Chociaż też spotkałem się w tłumaczeniach, nie jest to na języku hebrajskim, do końca problem do rozwiązania, ponieważ równie dobrze ten epitek jako doskonałej piękności może się odnosić do Boga. I z tym możemy też się spotkać i są jakby trzy y, takie y, możliwości. Albo y, syjon korona piękności, tak jak mamy w Biblii u paulistów na przykład mamy Bóg blaskiem z tej piękności, więc zupełnie tak, zupełnie jakby ta, to piękno odnosi się do Boga. To jest właśnie to słowo, jefa, jefa to jest, to jest właśnie piękno. Zresztą jest pewna, nie wiem, Państwo, pewnie większość była kiedyś w Ziemi Świętej. Jest jedno miejsce, które, którego nazwa pochodzi od właśnie tego słowa. Tak. A teraz, tak naprawdę, to jest, to jest część, część Tel Jaffa. Jaffa to jest po prostu piękna. dlatego też jaff, piękna, Jaffa, bo a też w hebrajskim, jakby, ach, takie, to jest, oznacza rodzaj żeński miasta, to jest ciekawe, zresztą, że w starożytności w wielu językach i miasta, wyspy i drzewa yy, zazwyczaj posiadają rodzajżeństwo właśnie. I miasta zawsze tak jak, yy, czy Jerozolima, yy, czy właśnie yy, Jafa to są, to są właśnie przykłady tego. Warszawa. Warszawa, tak. <śmiech> <śmiech> yy, yy. Yy, a w zagranicznych yy, tłumaczeniach spotkałem się też właśnie z trzecią opcją. opcją yy, to tak naprawdę nie jest trzecia opcja. To jest mniej poetycka, bardziej dosłowna wersja tej syjon korona piękności. Syjon doskonale piękny. To jest takie dosłowne tłumaczenie z języka hebrajskiego. I chodziło raczej o piękno symboliczne, piękno teologiczne, ponieważ jak pewnie Państwo wiedzą, Izrael nigdy nie był potęgą, i Jerozolima raczej nigdy. Nie była jakimś pięknym, wielkim miastem. Świątynia rzeczywiście mogła robić wrażenie, zwłaszcza świątynia, druga świątynia, świątynia Heroda. Yy, może inaczej, no bo yy, yy, Herod nie zbudował świątyni, ale mówi się o drugiej świątyni jako o świątyni Heroda, dlatego że on ją bardzo rozbudował. Zresztą, yy, zresztą yy, w trakcie życia Jezus yy, druga, podobno nie została dokończona yy, przed zburzeniem jej yy, przez Rzymian. Yy. Nadal była, była powiększana i upiększana przez Heroda i ona rzeczywiście mogła wtedy robić wrażenie, ale nawet w czasach świetności Izraela, w czasach monarchii, króla Dawida, no to Izrael zawsze był trochę jak Polska pomiędzy dwiema, w zasadzie trzema potęgami Egiptem i i krajami mezopotamskimi, Babilonem i później Asyrią. Później znowu Neobabilonem, ale generalnie w 7 wieku Asyria podbiła nawet Egipt chwilowo. I proszę zobaczyć. A no Izrael, Juda-Izrael to, to, to jest jeszcze taki. Więc, więc tutaj że tak powiem, kolokwiarni nikomu podskoczyć nie mogli. 60 tysięcy kilometrów. <grym> tak, dokładnie. Yy, jeszcze co ciekawe, yy, nie da się do końca stwierdzić. Pewnie wielu biblistów yy, próbowało i używając metod historyczno-krytycznych, jakoś próbowali tego dochodzić i dochodzili do wielu różnych wniosków. Yy, w lamentacjach jest. Yy, Albo w Ademersach jest nawiązanie do naszego psalmu 50, albo w psalmie 50 jest nawiązanie do lamentacji. E, bardzo ciężko jest datować psalmy. Nasz też, e, naszego też się jakoś nie, nie, nie da. Nie ma żadnych wskazówek takich, które dałyby nam e, jakieś, jakieś poczucie, kiedy on mógł zostać e, napisany czy zredagowany. E, w dłonie kraszczą nad Tobą wszyscy, co drogą przechodzą, i widzi, głowami nad córą Jeruzalem. Więc to ma być miasto, cud piękna, radość całego świata. I to jest dokładnie też te inne tłumaczenia, ale to inne tłumaczenie, ale to jest dokładnie to samo sformułowanie. I jest to ironia. Bóg nasz przybył i nie milczy, przed nim ogień trawiący, wokół niego szaleje na eee, Tak naprawdę można by było to uznać za taki skrót eee, fragmentu Psalmu 18, gdzie jest ogromna wizja Boga, który niesie ogień przeciwko wrogom Izraela. I to już jest wskazówka, że ten psa też może pójść w tę stronę. To jest Bóg przychodzący, który będzie działał, będzie mówił, ale też będzie działał na rzecz Izraela, przeciwko innym ludziom. Wzywa on z góry niebo i ziemię, by ludzkój osądzić. A, właśnie, jeszcze a propos tego ognia trawiącego, bardzo często gniew Boga, chyba ostatnio, w samym też się pojawił ten ogień ogień gniewu Bożego ogień to oznacza właśnie gniew Boga ale nie tylko przed nim jest ten ogień ale też wokół niego wokół niego szaleje nawalnica burza i dlatego nie ma jak uciec przed, przed tym gniewem przed tym ogniem boskim wzywa on z góry niebo i ziemię by swój osądzić. znowu tak znowu wzywa Wcześniej wzywał y, ziemią, teraz wzywa y, niebo i ziemią, y, aby by lud swój sądzić, też podobno nie jest to jednoznaczne stwierdzenie, y, może też y, jakby y, sądzić na rzecz, niekoniecznie przeciwko y, Izraelowi, y, ludowi, nie jest to tutaj do końca powiedziane, też w tłumaczeniu no, trzeba, trzeba było coś, coś, coś tutaj wybrać. Yy, chociaż trochę szkoda, że, że jest tutaj to, to tak stwierdzone, ponieważ, yy, ponieważ to troszkę psuje yy, yy, chyba coś, co mogło stać co mogło być zamysłem yy, stojącym za tym samym. Yy, bo tutaj na ten moment jeszcze właśnie nie do końca wiadomo, yy, przeciwko komu wzywam z góry niebo i ziemię. To tak jakby yy, mieliby świadczyć, być świadkami, czy, czy radą przysięgłych. Yy, przeciwko komuś, czy czemuś, czy świadczyć, może właśnie zacząć jako świadkowie. Eee, o co wzywa? Właśnie na świadków lub jako ławę przysięgłych, którzy mają potwierdzić słuszność jego sądu. O, przepraszam bardzo, yy, że jego jest yy, mało mięso. Yy, przeciwko komu? Właśnie jeszcze do końca nie wiadomo. Zgromadźcie mi moich umiłowanych, którzy zawali ze mną... Yy, przepraszam, o której zaczęliśmy? Za 10, tak? Tu w Biblii też jest jego przez mało. Tak? Yy, ale... Biblia jest tutaj. Muszę zobaczyć, też jest mawalice, yy, Ale w którym? Gdzie, w którym słoju? W, sensie, w, tym samym, w tym samym wersecie. Aha, no tak, rzeczywiście. Yy, Zgromadźcie mi moich umiłowanych, którzy zawali ze mną przymierze przez ofiarę. Yy, ci umiłowani, to jest takie słowo hamid, które też jest tłumaczone jako święty, jako wierny, trochę odpowiednik łacińskiego pius, czy włoskiego bio. Kogo Bóg nam ma na myśli? Niektórzy sugerują, że jakby to pierwsze zdanie oddziela spośród jego ludu tych, którzy rzeczywiście są mu wierni. Ale jednak ja bym poszedł za innymi biblistami, którzy twierdzą, że, że trzeba, trzeba ten werset traktować jako cały. Zgromadźcie mi moich umiłowanych. I tutaj jest do dopowiedzenie na ich temat. Którzy zawarli ze mną przymierze przez ofiarę. I tutaj, jeżeli chodzi o... Dlatego wskazywałoby to na cały lud Izraela, który, który posiada przymierze z Bogiem. I tutaj to zawarli to słowo to jest kara, karat, słowo, które dosłownie oznacza przecinać. Yy, na początku, jak yy, uczyłem się hebrajskiego, to znaczy w zasadzie do, do, dokładnie nie przygotowywałem się do, do, do tych zajęć, to myślałem, że chodzi o jakieś przecięcie, tak sobie kojarzyłem, nie zostawiając się za bardzo, tak jak przecinamy u nas, yy, u nas yy, dłonie, kiedy, kiedy jakoś na przykład się zakładamy czy, czy przysięgamy, ale yy, Przeczytałem, że to prawdopodobnie było nawiązanie do obrzędu, właśnie zawarcia przymiesza, w trochę innym znaczeniu. I właśnie z księgi Rodzaju, z 15 rozdziału, czytamy. To jest, to jest tak. Potem zajrzę do niego. Ja jestem pan, który cię wywiąłem z Uruchalbejskiego, aby dać ten oto kraj na własność. A na to, Abram, o pani mój Boże, jak będę mógł się upewnić, że otrzymam go na własność. Wtedy pan rzekł, wybierz na mnie trzyletnią białowicę, trzyletnią kozę i trzyletniego barana, a nadto synogarnicę i gołębicę. Wybrawszy to wszystko, Abram poprzerąbywał je wzdłuż na połowy i przerąbane części ułożył jedną naprzeciw drugiej. Tak jak nie porości. A kiedy słońce zaszło i nastał rok nieprzenikniony, ukazał się dym jakby wydobywający się z pieca, i ogień i wygorająca pochodnia, i przesunęły się między, między nimi połowami zwierząt. Wtedy to właśnie pan zawarł przymierze zabrane. Więc to przecięcie jest tutaj czymś, co sprawia, że to przymierze zostanie zawarte. I pozostało to jakby w języku. Obrzęd wpłynął na język hebrański, w którym po prostu karat stało się poza przecinaniem także słowem technicznym, oznaczającym zawarcie przymierza. Niebiosa zwiastują jego sprawiedliwość, albo więc sam Bóg jest sędzią. I tutaj ten niebiosa, tutaj była ziemia. Tutaj była, były niebo i ziemia wezwane. I tutaj są niebiosa. E, więc jakby widać taki układ. E, układ taką kompozycję, gdzie właśnie jest ziemia, na końcu jest niebiosa. E, I w środku jest to wezwanie właśnie nieba i ziemi. E, i niebiosa zwiastują jego sprawiedliwość albo Bóg jest sędzią. E, czyli. E, to tutaj o czym mówiłem, czyli niebiosa zostały po to jakby wezwane aby oświadczyć i pokazać sprawiedliwość Boga. Aby zaświadczyć o sprawiedliwości Boga. I jeżeli chodzi o Tzideko, to jest właśnie jego sprawiedliwość. Cedek to jest sprawiedliwy. Od tego Cadekowie właśnie żydowski, czyli po prostu sprawiedliwy, Sprawiedliwy, wierny Bóg. I tutaj na końcu tego nie ma w Biblii Tysiąclecia, jest na przykład u Paulistów, sprawdzałem, to występuje w tekście hebrajskim. To jest sela, czyli podnieść. To prawdopodobnie była wskazówka odnośnie świętych. Też wskazuje na właśnie, tak jak przy innych psalmach, na używanie ich we wspólnocie, w liturgii, do wspólnego świętu, wspólnej modlitwy. I tutaj okazuje się ten powód wezwania nieba i ziemi czyli całego jakby kosmosu, całego stworzenia na światu, na świadku sprawiedliwości Bożej. Co w jakiś sposób dalej, dalej tworzy to napięcie, dalej powoli wprowadza nas w ten temat Sądu. Druga część zaczyna się w sposób zaskakujący, ponieważ te pierwsze zdania wskazywały na to, że Bóg będzie sądził inne narody, narody, które na przykład Naprzykrzały się Izraelowi. Ale w siódmym wersecie czytamy: Posłuchaj, mój ludu, chcę przemawiać i świadczyć przeciw Tobie, Izrael. Ja jestem Bogiem, Bogiem Twoim. I Właśnie. Słuchacze mogą czuć się zaskoczeni. Dotąd ten rosnący to zapowiadał co innego. Bóg mówi: Nawet nie wiem, czy tam jest Trzyma, tak jak na początku dekalogu, ale, ale na pewno jakby ma to też podobną siłę. Posłuchaj mój ludu, chcę przemawiać. I świadczyć, przemawiać będzie właśnie przeciwko Izraelu. Podkreśla swoją tożsamość poprzez nazwanie się Bogiem Twoim yy, i autorytet. I to także jakby podkreśla jego rolę jako oskarżyciela. Yy, I ósmy werset znowu troszkę jest kolejnym zwrotem. Ponieważ zamiast oskarżać, to Bóg mówi o co nie oskarża Izraela. Nie oskarżam Cię o Twoje ofiary bo Twoje całopalenia zawsze są przede mną. Czyli y, okazuje się, że lud jest skrupulatny, jeśli chodzi o wypełnianie y, ofiary, dokładnie przepisanych ofiar. I y, tutaj jakby są dwa typy ofiar. Nie oskarżam Cię o te ofiary, i te y, ofiary to jest y, słowo cewa, y, a drugie, bo Twoje całopalenia zawsze są przede mną, to jest ole. Słowo, które właśnie oznacza ofiary, to, było, to były ofiary, które po części były spożywane przez człowieka, po części były ofiarowane Bogu. a palenia to były ofiary po prostu w całości spalane. Zawsze, to chodzi o regularność. Słowo tamit, zawsze, regularnie. I odnosiło się to do zatwierdzonego, opisanego w Księdze pańskiej rytuałów codziennych całoparni. Tutaj. W tak od 9 do 12. Bóg dalej rozwija tę myśl, dlaczego nie oskarża o brak tych ofiar. Nie o brak ofiar, ale nie oskarża o nie ma żadnych zastrzeżeń do kultu, jaki się odbywa. To tak naprawdę tam wprost jest no, lakar, słowo lakar. Które oznacza brać, chwytać coś, więc nie chcę przyjmować. Tam tak naprawdę to jest wprost nie biorę, czy, czy, czy nie chwytam, czy nawet nie przyjmuję, ale, ale jest stwierdzenie takiego faktu, niekoniecznie nie chęci. Nie, nie przyjmuję, nie biorę cielca z twego domu i kozłów ze staw twoich, bo do mnie należy cała zwierzyna, polasa, tysiąc zwierząt na moich górach i Wydaje się też, że ten werset 9 odnosi się do tego 8, że nie, nie biorę, ponieważ jakby składasz mi te ofiary i nie mam takiej potrzeby. Ale już w wersetie 10 zaczyna się ta argumentacja poszerzać i pogłębiać tak naprawdę teologicznie. Ponieważ Bóg wyraża tutaj swoją skórczą moc i deklaruje się Panem całej ziemi. Do Niego należy zwierzyna. Więc w pewien sposób też sugeruję, jakby te ofiary, yy, mimo że są składane, nie byłyby potrzebne. I dalej, znam całe ptasko powietrzne i do mnie należy to, co się porusza na polu. Yy, gdybym był głodny, jeżeli byłbym głodny, nie musiałbym Tobie mówić, bo mój świat jest i to, co go napełnia. I Pan Bóg jakby tutaj stwierdza, jakby wcześniej były jakieś wątpliwości, Pan Bóg tutaj stwierdza, przypomina coś, o czym Izraelici wiedzą. Mimo, że yy, ofiara tak naprawdę implikuje to, że bóstwo to zamierza stworzyć, bo po to w starożytności ofiary były składane. Czasem może moglibyśmy o tym my zapomnieć z naszej perspektywy, przy naszym trochę innym ujęciu liturgii ofiary, ale w religiach starożytnych, politeistycznych ofiary były składane po to, żeby Bóg miał co jeść i, i mimo, że Izraelici wiedzą, że ich Bóg nie jest takim Bogiem jak inni, to czasami jednak w wypowiedziach w języku w Biblii zda, pojawia, pojawia się też jakby to pojmowanie tej ofiary, które było wtedy naturalne dla, dla tamtego świata, dla tamtej rzeczywistości, dla ludów, z którymi graniczyli. To przechodzenie od henoteizmu tak zwanego do monoteizmu, gdzie henoteizm był wyznawaniem Jednego Boga, yy, składaniem ofiar jednemu Bogu, yy, przy przyjmowaniu, że inni pewnie istnieją. To też jakby był proces w Izraelu odkrywanie hmm. monoteizmu, tego, że tak naprawdę Bóg jest tylko jeden. I podobnie jakimś procesem też było to, yy, to odkrywanie prawdziwego sensu ofiary, yy, które tak naprawdę dopiero objawiło się w Jezusie Chrystusie. Ale, ale <coughs> jeżeli chodzi o te ludy, które właśnie składały po żeby. Hmm zwierząt, tak, tak. tak? to, to, to tutaj jednak jest inaczej, prawda? Bo, bo tylko się spala, spala prawda? tą ofiarę na oddać. Tak? Yy, tak. tak, to też prawda, a to zresztą to, to jest ciekawe, te ofiary całego palenia. Przynajmniej znaczy, że nie wiem dokładnie jak to jest i czy w innych, w innych religiach na przykład one były palone, ale jeżeli, że to w jakiś sposób trafia do bóstwa, nie wiem. Ale, ale to może sprawdzić. Bo, bo nie, nie spala, tak Tylko po prostu ofiarowano tamtech. Chyba tak. Nie jestem tutaj pewien, ale szczerze mówiąc, jakbym miał zdawać, to, to nie sądzę, żeby źle tu się tak różnili. Myślę, że też mogło być gdzieś palenie i pewnie bywało różnie. Tak, zgadywałbym. Ale nie, no jest... nie wiem. Że... Ale tak, ale na pewno na pewno często zostawiali. Myślę, myślę, że w tej najbardziej pierwotnej takiej religijności. Gdzie, gdzie rzeki, wulkany były bogami, to, to polegało na, na zaspokajaniu tam i tam nie było mowy. Bo te całopalenia też już mogą być jakimś świadectwem uduchowienia i sublimowania kultu. Yy, w każdym razie Pan Bóg, mimo, że inserenci są tego świadomi, przypomina im, że On nie bywa głodny. Yy, czy będę, właśnie, czy będę jak mięso cielców, albo pił krew to tutaj już nie ma wątpliwości, to jest ironia, ale mimo to, mimo, to, mimo tego, że, że Bóg tych ofiar nie potrzebuje, to mówi: Złóż Bogu ofiarę dzieńczynią i wypełni swoje śluby złożone najwyżej. I mimo to ofiary powinny być składane, i tutaj jest ważna okoliczność złożenia ofiary. Ofiarę dziękczynną, ofiarę związaną z dziękczynieniem. Niektórzy tutaj próbowali interpretować to w ten sposób, że to dziękczynienie ma być ofiarą. Ale jednak raczej nie o to chodzi, co też będzie widać później. później. Tym bardziej, że jednak to składanie ofiar, wiadomo, że było dla Izraela bardzo ważne. Spełnienie prośby przez Boga po złożonej Jemu obietnicy. Czyli e, tak, wypełnić te śluby złożone najwyższemu. E, czyli bardzo często to odbywało się w ten sposób, że ktoś obiecywał ofiarę, złożenie ofiary, e, co też często nie było tanie, e, prosząc o coś. E, jeżeli, e, I jeżeli chodziło o wypełnienie tych ślubów e, przy okazji e, wypowiedzianych, przy okazji prośb. E, I właśnie, interpretacje. Albo właśnie ofiara tej modlitwy dziewczynnej y, Albo y, w targumach, wieno y, Państwo co to są targumy? Pewnie tak, Czy? Powie, okay. y, to powiem. Słucham? Aramejski. Tak, to jest y, aramejski, y, kiedy w, y, aramejski stał się na Bliskim Wschodzie y, Lingua Franca, kiedy wszyscy praktycznie mówili po aramejsku, y, to y, hebrajski stał się jedynie językiem liturgicznym. Większość Izraelitów nie znała języka hebrajskiego, i dlatego powstały, powstało kilka tłumaczeń na aramejski, ale to były bardzo twórcze tłumaczenia, które bardzo dużo zmieniały, czy, czy, czy, czy dodawały, czy w jakiś sposób interpretowały pismo święte. No i jest, jakby, jest to jedno z takich źródeł tradycji, bardzo ważnych aż do dzisiaj na, dla Żydów. I tam jest jakby ofiara życia w posłuszeństwie. Jest, jest jakby też taka właśnie interpretacja, bardziej życiowa i taka dostosowana też do tych czasów troszkę późniejszych, gdzie te ofiary nie były możliwe, no bo, bo na przykład jeden z targumów, targum babiloński, powstał, powstał gdzieś w diasporze. To nie były, nie były teksty, które powstawały w Judzie, w Izraelu, tylko gdzieś, gdzieś w diasporze, gdzie nie było możliwości składania ofiar i dlatego bardzo często jakby szukano nowych wyjść z sytuacji. I tutaj jest mowa o ofiarze właśnie życia w posłuszeństwie. Można to skojarzyć też z listem do życia. A zatem proszę was bracia, przez Miłosierdzie Boże, abyście Dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjętą. jako wyraz Waszej rozumnej służby Bożej. Właśnie to jest właśnie przykład, jak, jak tłumaczenie zależy od interpretacji. Mm. Ja mam Biblię protestancką, mm -hmm. warszawską. I tutaj jest właśnie w wierszu ósmym ganiem Cię z powodu krwawych ofiar Twoich. Ganiem. O. Ponieważ tak, ponieważ... Te, y, dalej, nie będę to dokładnie tłumaczył, okay. ale te Twoje ofiary nie są niepotrzebne, bo ja tego nie jem, prawda? A, to, a tutaj właśnie w XIV, to tak jakby zamiast tego ofiaru i Bogu dziękczynienie. Tak, tak, to tutaj jest prosta y, interpretacja. Y... Zamiast tych ofiar, ja to, to, to, to tak jakby, prawda, Amosa, prawda, miłosierdzia pragnę, a nie, amosa, ozaasza, a tak. pragnę, a nie ofiary. To jest jak gdyby logiczne w związku z tym. Zajrzymy no. yes. e, może do, y, do tekstu oryginalnego, ja nie jestem y, świetny z Debrańskiego, ale, y, ale może coś nam coś się uda y, to im, im no, prawdopodobnie to tak jak mówię, że to w zależności jak no, to tłumacz to, to rozumie, tak to tłumaczy. No. Ale tutaj jest nie oskarżam Ciebie o a tak. tutaj ganie, czyli tak, oskarżam cię, czy nie oskarżam? To jest, to jest akurat bardzo no. ciekawe, bo to ja tutaj nie spotkałem się z żadnymi wątpliwościami, więc ja myślę tutaj, że to jest, to jest nakręgane już tłumaczenie, bo w komentarzach nie znalazłem nic, co nie mogło świadczyć o tym. Yy, że można tak tłumaczyć w ten sposób. Nie zdarzają się takie rzeczy we wszystkich tłumaczeniach właściwie. Nie, właśnie porównanie jest bardzo ciekawe z mm -hmm, tak. różnych tłumaczeń i, i różnych prawda, tłumaczeń w zależności od tego, też, w których to prościół tłumaczy. Ciekawy jestem, jaka jest interpretacja samych brzyd. To znaczy, yy, nie mam tutaj m, to może być jeszcze krytyka tekstu, że po prostu jakieś rękopisy inne, bo tutaj jest wprost no jest nie. W sensie tak. Na moim poziomie hebrajskiego mogę być pewien, że, że, że jest, nie oskarżam. Yy, ale, ale może też chcieli wydobyć właśnie jakąś, chcieli bardziej, żeby tekst był spójny w jakiś no sposób. Właśnie. Właśnie. Co zresztą jest jedną z zasad yy, właśnie krytyki tekstu, że wybiera się rozwiązania, kiedy ma się yy, yy, dwa teksty i yy, jeden tekst ma sens, a drugi. Nie do końca ma sens, jest trudniejszy w interpretacji, to wybra się trudniejszy. To jest większa szansa, że ktoś gdzieś przepisując, yy, m, przepisując dokument, przepisując Pismo Święte, yy, chciał uczynić tekst bardziej zrozumiały. Dlatego bardziej zazwyczaj hmm. bliższy oryginałowi jest tekst trudniejszy. Yy, tak i tutaj, jak tutaj tak, tak jak tutaj właśnie. <laughs> Dokładnie. Yy, a właśnie, może jeszcze zajrzeć, bo. No i to tutaj musiałbym się. Poza tym, że ten wymiar, tak jak tutaj ze słownika, ten wymiar słowa zawach tej ofiary jest taki rzeźniczy, że tak powiem. Bo to jest też angielskie slotem, czyli jakby może oznaczać ofiarę, ale właśnie taką krwawą. To jest dla. Ofiara dla, dla, dla Boga dziękczynienia. Coś takiego. Ciężko. Rzeczywiście, pewnie tutaj, już w tym 14 wersecie, z tą ofiarą dziękczynienia, czy to ma być ofiara, y, aby podziękować, czy ofiara, która składa się z podziękowań, to już jest rzeczywiście bardziej sprawa y, otwarta na dyskusję. Y, tak. Y, też widziałem takie wskazanie, że człowiek jest jednak istotą materialną, i, i dlatego. Stąd jest potrzeba liturgii. Eee, tak już też trochę przechodząc do chrześcijaństwa, na no to, co Sobór Badykański mówi w Konstytucji o liturgii, że e, w, niewidzialne e, przepraszam, widzialne znaki są wyrazem niewidzialnej własności. E, dlatego liturgia, dlatego te ofiary, nawet jeżeli Bogu nie są potrzebne, e, to nam są. E, no i to, że zostały ofiary ustanowione ze względu na człowieka, a nie a nie na Boga. Ostatni werset z tej drugiej części, wtedy wzywa mnie w nieutrapienie. Ja cię uwolnię, a ty mnie rozdzielę. I tutaj to wtedy, nie chcę stwierdzić, że to jest niepotrzebne, ale tak trochę mi się wydaje. Bo tam jest, zresztą tam jest taki, taki waw użyty, który jakby są bardzo różne teorie na to, co on tak naprawdę oznacza, ale na pewno. Jest tutaj konkretne wyzwanie. to nie jest jakaś zachęta, y, ponieważ to jest tryb rozkazujący. Wzywaj! Y, masz mnie wzywać w dniu utrapienia. Y, I to jest jakby pokazane, y, to jest podsumowanie dynamiki obecnej relacji dwóch człowiek Ja Cię uwolnię, a Ty mnie uwielbisz. Y, następuje modlitwa, następuje wysłuchanie prośby przez Boga i uwielbienie poprzez ofiarę, czyli podziękowanie poprzez ofiarę. Y, i, i, I tak naprawdę ta druga część pokazuje to. Ale co się okazuje? Miał, miał być Bóg przychodzący w ogniu, yy, sądzić, a On tutaj nie sądzi, bo tak naprawdę mówi, że te nie są potrzebne, ale składają się. I tylko mówi o relacji człowieka z Bogiem, ze sobą. Yy, więc nie widzimy tu nadal tego oskarżenia, dopiero oskarżenie następuje. Yy, po tym stopniowaniu napięcia w trzeciej części, szesnasty werset. A do grzesznika Bóg mówi, czemu wyliczasz moje przykazania i masz na ustach moje przymierze. Wierzę, że można też to tym inaczej zobaczyć. Chociaż nie, to przepraszam. No może nie. Eee, dobrze. Eee, do grzesznika Bóg mówi, eee, czyli tutaj widzimy oskarżenie. Czemu wyliczasz moje przykazania i masz na ustach moje przymierze? ten grzesznik, to jest rasza, to jest y, ktoś zły, to jest ktoś niewierny. Y, I ten brak wierności y, też y, widać, zwłaszcza w tłumaczeniach na przykład angielskich, y, gdzie, gdzie po prostu y, nazywa się tego kogoś niewierny. Tak, właśnie, sugestia Bożego działania w Izraela. Hmm. Tym razem właśnie, po tych dwóch częściach, y, przesłanie wyrażone z dużą siłą, Ponieważ Pan mógł wytacza tutaj bardzo ciężkie oskarżenie. Ponieważ nie dojść, że ktoś jest grzesznikiem, to jest niewierny, to jeszcze jest hipokrytą. Ponieważ masz na ustach moje przymierze, wyliczasz moje przykazania. Czyli nawiązując też do poprzedniej części, jesteś w tym w obrębie mojej obecności, mojego przymierza, mojego przymierza z ludem. Jesteś ze mną, a jesteś grzesznikiem, jesteś, jesteś niewiernym i do kogo mówi? Zdaje się, że dalej do, do całego ludu, ponieważ tak jak lud wcześniej był w liczbie pojedynczej, tak tutaj to się zgadza nadal i, i nie ma, nie ma, nie ma jakiejś, jakiegoś ukonkretyzowania, chociaż może zaraz będzie. Tak więc nie dość, że, że właśnie ktoś jest niewierny, to jeszcze ma na ustach jego przymierze. Więc w pewien sposób można powiedzieć, że jest y, przez swoje grzeczne życie y, w tym życiu y, świętokradcą. Y, o jakiego typu niewierność chodzi? A y, tutaj jeszcze w wersycie 17, ty co nienawidzisz karności i moje słowa rzuciłeś za siebie. To jest takie też ładne poetyckie stwierdzenie, że po prostu y, słowa przykazania Boże y, ktoś, ktoś rzucił za siebie, już im nie interesuje. Leksy bazy. Leksy bazy. O. O jakiego typu niewierność chodzi? Bo to też jest y, ciekawa sprawa. I tutaj w dwóch następnych wersetach y, psaimista czy prorok, czy Bóg o tym y, mówią. Ty widząc złodzieja razem z nim biegniesz i trzymasz cudzołożnika. Tego biegniesz nie ma. Przyznam szczerze, że y, y, lepiej jest, przestajesz. Y, może być tak, że w Septuagintie jest biegniesz. Nie sprawdziłem tego. No bo Bardzo często też jednak Biblia tysiąclecia, mimo deklaracji, że jest tłumaczona z języków oryginalnych, to idzie czasami za septuagintą i wybiera coś. A septuaginta trochę tak jak te albumy, bo też mniej. Była też interpretacja nie tylko tłumaczenie na język grecki, ale też w jakiś sposób interpretacją z perspektywy Żydów w diasporze zamieszkujących Aleksandrię. Więc te różnice między Biblią Hebrajską a septuagintą oczywiście są. Psalm nie jest bezpośrednio zainteresowany złodziejami z założenia. Tutaj Pan Bóg oskarża kogoś, kto widząc złodzieja, przestaje z nim i trzyma cudzołożnikami. W złym celu otwierasz usta, a język twój knuje podstępy. Czyli w zasadzie ewentualnie można by było mówić o grzechach języka, chociaż w Starym Testamencie chyba yy, aż tak nie ma rozwiniętej tej, yy, tej takiej moralności dotyczącej języka. Widać tutaj jakieś pchnięcie, widać, widać przestawanie ze złymi ludźmi, więc nie jakieś szczególnie przestępstwa wielkie, tylko przebywanie i akceptacja grzesznych zachowań, Czyli zamiast, mimo swojej deklaracji, bycia w przestrzeni Bożej, w przestrzeni przymierza z Bogiem, ten ktoś tak naprawdę przebywa z grzesznikami, z przestępcami, wręcz można by było powiedzieć, kiedy mówimy o złodziejach i w tamtym czasie, w zasadzie, też zgodnie z tamtym prawem, także co do yy, No i to jest też czas, to jest też taki etap w teorii yy, biblijnej, gdzie brak jeszcze jest rozróżnienia tego, które my znamy bardzo dobrze, na grzech i grzeszącego. Dlatego bycie z grzesznikami zaciąga winę. I Pojawia się współudział w grzechach poprzez złomowe oszczerstwa i zwodzenie. Zasiadłszy, przemawiasz przecież swemu bratu. Yy, można by było się zastanawiać, czy to chodzi o brata rodzonego, czy o Izraelitę. Yy, zresztą bardzo podobne pytanie będzie, yy, będziemy mogli postawić sobie przy Ewangelii Mateusza dzisiaj. Yy, tutaj jednak wiadomo, że chodzi o syna swojej matki. Czyli o rodzinie, o kogoś bardzo bliskiego, a ten ktoś przemawia przeciwko niemu. Tutaj pojawia się zdanie, werset 21, który uważam jest najważniejszym wersetem, jest sercem tego całego psa. Ty to czynisz, a ja mam milczeć? Czy myślisz, że jestem podobny do ciebie? Skarbzę ciebie i postawię ci to przed oczy. Inne tłumaczenia mają, a gdybym milczał, mógłbyś mniemać, że jestem tobie podobny. I raczej tutaj chodzi o to, tu jest pokazane, pokazana istota sprawiedliwości Bożej, istota jakby sądu Boga nad człowiekiem. Bóg nie gniewa się na nas z, z, przez to, że jest zawisny, tylko ze względu na swoją naturę, ze względu na swoją doskonałość. Gdyby milczał, mógłbyś mniemać, że jestem Tobie podobny. Dlatego Bóg musi mówić, dlatego Bóg Muszę od człowieka wymagać i go sądzić. Ja tutaj mam jeszcze inne tłumaczenie. O, Czyniłeś to, a ja milczałem. Mnie małeś za tym, żebym do ciebie podobny. Mhm. Karcę Cię i stawiam Cię przed oczyma. To też jest no. ciekawe. I, ale sens jest podobny. Podobny, ale, tak, tak, tak, ale w innej, dynamice, w innej no. dynamice. Tak, to ciekawe. Jest taki, taki proces pokazany. bym milczał, dlatego no tak, to, to też ciekawe. E... Ostatecznie Bóg musi skonfrontować się z człowiekiem, który czyni te rzeczy. I tak jak oni, widać taką, taki paralelizm, tak jak oni milczą widząc złodzieja, przebywają razem z nim, co tak naprawdę czyni ich, czy może raczej powinienem mówić nas, yy, podobnymi do nich, yy, to Bóg jest inny. Bóg nie może milczeć, tak jak my milczymy wobec grzechu. Cisza oznacza brak działania. Yy, i tutaj też w tym samym widać, że Pan Bóg karci nie za sposób oddawania czci. Nie chcę powiedzieć, ja nie jestem za jakąś przywolnością y, liturgiczną, ale, ale coś w tym też chyba jest. Y, karci ich za czyny, a nawet jeszcze bardziej, karci ich na podstawie y, nawet nie dosłownie samych czynów, tylko znajomości serca. Y, bo, no bo to prześ, prze, przebywanie z kimś, Często bardziej o nas, czy, czy bycie świadkiem pewnych wydarzeń i na te wydarzenia bardziej może świadczyć o nas niż same czyny, których możemy nie popełniać, ale tak naprawdę w naszym sercu będzie obecny grzech. Można powiedzieć, że Bóg karci tutaj za hipokryzję, bo w wierszu mówi, że do bezbożnego rzeczy po co wyliczasz ustawy moje i masz na ustach przymierze moje, prawda? Tak. czyli ktoś w to oficjalnie niby jest wierzącym, ma de facto czyli zło. A, właśnie, i rzeczywiście to też pomyślałem, że to jakby składając to wszystko w całość, właśnie ten werset 16, to okazuje się, że tutaj mamy do czynienia z grzesznikiem, który, jeżeli uczestniczy w tym przymierzu, wcześniej mieliśmy powiedziane, że lud składa w ofiary skrupulatne, czyli jakby on nie tylko mówi, nie tylko ma na ustach, ale on rzeczywiście wypełnia y, te nakazy y, kulby, kultyczne. A mimo to właśnie przestaje ze złodziejami, cudzołożnikami. Y, tutaj mamy do czynienia z y, kartę Ciebie i postawić to przed oczym. Y, Arak, rak, a postawię, y, to jest taki typowy język sądowniczy. Y, bardzo często się pojawia. I mamy zakończenie dla ostatnie wersety. Dla ja jeszcze bym tak. uczyć, Jasne. Bo tutaj gdy, oni mi z grzechu, ale Bóg nie może. Cisza oznacza. Więc już tak na nasze realia, prawda? To, to też jeżeli widzisz zło, a milczysz, prawda? To jesteś na współod. No może nie współ. No jak to interpretować? prawda? Czyli nie możesz mieć zło trzeba tego? Jest, tak? jest, jest w sprawie moralnej, jest pojęcie grzechu cudzego, tak zwane tam są różne te grzechy w cudze. Nakłanianie, nie reaguje, zniczelanie, czy zniczelanie? Ciężące, tak, Czyli Zniczenie. W ma tak. Cisza tak działania. Czyli pisanie się nie liczą wobec grzechu, tak? Czyli po prostu, no nie bój, ty no nie, żyło, nie się. Czyli bo wtedy... Tak. A narażać. No, to że zawsze czuję. A się narażać. Się... to co się wtrącę, że ja, ja, ja, ja, ja, ja. to moja sprawa? Nie, a, w życiu. Już teraz widzisz zło i nie tak robię. To znaczy nie no, jest zupełnie inaczej. Ale inaczej. Może ten także jak się radzę? Tak, to jest też bardzo ważne. Ja, czas, ja cały czas się zastanawiam, czy jestem, czy właśnie podpadam pod ten psań. E, kiedy, kiedy i właśnie jestem konformistą, kiedy czasami nie reaguję. E, czy. Czy staram się być roztropny i w jakiś inny sposób do ludzi przemawiać? Nie wiem, ale nie wiem. Ale jest to też trudne właśnie, jak mówić, tak kiedy tak mówić. Tak. Bo wydaje mi się, że są sytuacje, w których yy, trzeba też, trzeba też pomiczyć. Myślę, że tutaj jest pokazana jakaś. się się musisz wymog, ale to Czasami ja taką z czekanie, praktyki, z praktyki powiem tak, no najlepsza jest pina potwierdzająca i ryzykwić. Tak. tak też masz pan rację, bo tego i coś wymyślić, żeby pokazać no, mu i absurd, nie absurd, tak, absurd tak, co mroczy. Ale po ja prostu żeby z tego był sens, żeby nie w sensie się narażać i nie w sensie popisywać Ale bez ja tego, się... Ja myślę, że tak naprawdę bardzo ważny sposób reagowania. Ja powiem z jak mam taki stryku, znaczy, jak w takim spiku, na przykład uciekłowałam jakiś tam kierownik, to coś. I obok nie przystoi mi się do tych którzy się po prostu naigrywali. W ten sposób mówię, Jezu, tego, a, a, a. I, i, i, I ja powiedziałam, że Pani Pani wróciła nie z wyrzutem, ale z tak strasznym smutkiem. Tak jednego z nich, który pewnie do mnie się zwrócił, ja przytrzymałam go wzrok. I popatrzyłam nie z wyrzutem, nie z buntem tego, tylko tak strasznym smutkiem. I dalej potem przyszłam, gdzie on do mnie wrócił i mówi jak Pani Pani widzi, że Pani bardzo przepraszam i odprowadził mnie do brzwi odchodził u mnie drzwi na prawdę, potem nie robili urokowo. Także czasem nie, niekoniecznie przydały. powiedzieć się na to Ja w pracy miałam podobne doświadczenia, że bardzo wiele osób było niewiżących i nawigywali I ja też czasem coś powiedziałam, No fakt, powiedziałam, że to na przykład nieprawda, czy że może no, to nie tak, ale częściej okazywałam właśnie swój, taki okropny smutek. I kiedyś szef, jak mnie nie było, więc słuchajcie, nie flirtujcie, bo się właśnie. I przestałem, więc naprawdę nie zawsze. Jedna dziewczyna, która przynosiła taki, jak gdzieś był, gdzieś taki, co ubrał, dawał, bardzo pisemny. Nie, nie, nie, nie. Ja rozmawiałam, kiedyś z nią rozmawiałam i tak ona przestała kupować, Także nie zawsze trzeba. Nie, nie zawsze. Nie zawsze. Czy może tak? co? Nie, nie, nie, nie, a czy nie czy to tak wadzie, z... jeszcze nie wiem. Także z sposób reakcji reagować trzeba, tylko trzeba w jakiś sposób nie tak. tak. tak. tak. do Zrozumcie to, wy co zapominacie o Bogu, bym nie porwał, a nie byłoby komunikacji. Przyznam się, że trochę dla mnie teraz nie po polsku. <śmiech> nie, no, nie rozumiem nie z... tego, bym nie porwał, a nie byłoby komunikacji. Widziałem wersję z rozrywaniem. Widziałem wersję z porywaniem kogoś, jakby do siebie gdzieś. Yy, tutaj troszkę tak pod kątem języka yy, chyba. chcieli bardzo dosłownie oddać to, ale. Nie jest tak. Że ty to, którzy zapominacie Boga, bym Was nie rozdarł, a nie będzie ratunku. to no tak. A tu na przykład w Poznańskiej jest, yy, aby was nie pochwycił? Nie, no myślę, że tutaj jest yy, też jakaś po prostu dwuznaczność ciężko, ciężko do końca powiedzieć. Yy, ale bardziej niezrozumiałe jest to ani byłoby w Konuśbach. Znaczy on jest, jest, już no, staramy, tak, to, jest ale Tu brakuje zajmów. Tak, a nie będzie ratunku. Tu brakuje no zajmów po prostu. Bym was nie porwał. A nie będzie, a nie będzie ko komu was zbawić. No, brakuje jakby coś. Też, czegoś. Też a, ty ja a ja wam mam. wy to, czyli zrozumcie to. Którzy zapominacie Boga, co zapominacie? Bym was nie rozdarł, a nie będzie ratunku. Te rozdarcia może być a nie będzie ratunku. Rozważcie to dobrze, ja y, też tutaj jestem. Rozważcie to dobrze, którzy zapominacie o Bogu, abym was nie pochwycił, a nikt nie zdoła was osadzić. Tak, tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Też się zmienia na przestrzeni dwóch poszczególnych, opis na święta gdzie Tak. Przed 20 lat, czy trzydziestu lat. A fakt, że ona się nazywa, która obowiązuje w kościele, tak, to znaczy zdanie, to też ten jest wistrożny. Tak, tak, tak. I w ostatnim wydaniu tych takim też jest jeszcze troszeczkę ten języku. Tak, tak. A się szykuje nowe, nowe wydanie szóste, no, gdzie będzie jeszcze inny. No ale będzie, to jest z tego, co no, Każda miłość jest pierwsza, tak? No wiem, że kilku wykładowców KSW, jak na przykład pani Strzałkowska, yy, chyba tam też będzie w tym uczestniczyła. Nie leżymy nawet na jakieś takie i kursy i konferencje, właśnie w związku z tym złumaczeniem pięćdziesiąstecia. Zobaczymy. Też pamiętam nie, Parchem, jakiegoś Daniela, specjalistów obrościowych, jak Daniela. Dobrze. Eee, to jest takie podsumowanie tych dwóch sekcji. Eee, zapominacie o Bogu, lekceważycie jakoś Boga. Eee, no i tutaj Pan Bóg daje taką groźbę, że no jeżeli On nie, nas nie zbawi, a będziemy po tej drugiej stronie, będziemy po stronie grzechu, no to, to nie będzie miał kto nas zbawić, ponieważ to Bóg jest tym, który zbawia. Kto składa mi ofiarę dziękczynną, czyli jest powrót do, do, do tej kwestii ofiary, ten mi część oddaje. I jakby tutaj jest, to zdanie podsumowuje, jakby te dwie sekcje, łączy je w całość. Kto składa mi ofiarę dziękczynną, ten mi część oddaje, a postępującym bez skazy Ukaże Boże zbawienie. Czyli jest całość życia chrześcijańskiego tak naprawdę. Tak I pragnienie Boga wobec człowieka, to jest znalazłem się tutaj z takim zdaniem. To jest y, największe pragnienie Boga wobec człowieka to jest myślenie. I to jest refleksja. I to jest autorefleksja. Ok. E, po pierwsze objawiająca się w tym, aby mm, kiedy mamy tam taki. E, e, jakby ten wykład taki trochę o ofiarach, o składaniu ofiar, o tym dlaczego one nie są potrzebne Bogu, ale są potrzebne człowiekowi, to w jakiś sposób tam Pan Bóg skłania do myślenia, do refleksji nad tym, żeby nie robić pewnych rzeczy bezmyślnie, nie składać ofiar bezmyślnie, żeby może też się nie zapędzać takie myślenie politeistyczne, nie wracać do pewnych rzeczy, tylko pamiętać o tym, że jemu one nie są potrzebne, mieć właściwy ogląd na sprawy. I tak samo tutaj, nie zapominać o Bogu. To pamiętanie o Bogu jest bardzo ważne w całym Starym Testamencie, w, całym, w całej żydowskiej teologii Pamiętanie o Bogu. Pamiętam któryś profesor, który właśnie na HSW miał tym na konferencji właśnie... Staram się może to znaleźć, bo to było bardzo pouczające. Gdzie, mhm. gdzie ta pamięć o Bogu jest jakby kluczem do... Y, do, do, do, do, tak, do, do, bycia, do bycia przy Bogu, jak, do bycia przy Nim myślami. I to jest to, co jest najważniejsze. Yy, I dlatego właśnie, właśnie tutaj znalazłem się takie postwierdzenie, że tutaj sami Pan Bóg chce przede wszystkim refleksji. Yy, I chce też, no bo najlepszym lekiem na hipokryzję jest to, właśnie ta autorefleksja, ciągłe yy, wątpienie siebie w swoje jakieś dotychczasowe osądy na temat własnej osoby i tutaj widać w tym porwaniu właśnie, na końcu psalmu dopiero, poprzez cały psalm Pan Bóg mówi. Pan Bóg wzywa, mówi, mówi, ale tu na końcu widać, że Złoczny sprawiał, że Bóg nie tylko będzie mówił, ale w końcu zrobił. Więc w końcu ten sąd się odbędzie i Pan Bóg będzie musiał reagować. I tutaj jest takie, taka mała bitwa. Cassiodor kontra Augustyn, no oczywiście oni, oni, oni się nie znali, ale Cassiodor robi coś bardzo niebezpiecznego, bo on interpretuje ten psalm, interpretując ten psam, e, mówi, że ten psalm kościół, adresuje do narodu izraelskiego i oskarża naród izraelski. A to jest, to jest, właśnie coś zupełnie odwrotnego niż chodzi o to w tym psań. E, I Augustyn e, mówi, interpretując ten psań, nie mam dokładnego wskatu, ale on mówi, że ten psalm wzywa do wejrzenia w swoje własne serce w każdą osobę i do, i do skonfrontowania się z tym samym, z tym, co Bóg mówi. I Bóg w tym psalmie mówi nam nas I, i nas osądza. Życie chrześcijańskie zgodne z psalmem 50, właśnie postępowanie bez skazy, doświadczenie owoców Bożego odkupienia i związane z tym ofiary dziewczynne składane w boku. W naszym przypadku właśnie litwa, echadesti, ale także ofiara własnego składana z, z własnego czasu, z własnego życia. Oto czego się dopuszczasz. A gdybym milczał, mógłbyś nie mać, że jestem Tobie podobny. Ja wszakże skarbę Ciebie i wszystko to stawiam Ci przed sobą. Jeszcze chciałem y, do mojego ukochanego listu się odnieść. Do pierwszego listu według Świętego św. Jana, listu Świętego Jana. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. To jest fragment, yy, jeden werset z takiego dłuższego fragmentu, yy, który pokazuje, jak właśnie Pan Bóg działa. Yy, I pokazuje, dlaczego Bóg, yy, Bóg jako sprawiedliwy, w właśnie yy, w pierwszym miście świętego Jana, yy, Bóg, który jest światłością, nie może po prostu zignorować naszych grzechów, ponieważ to by kompletnie nie pasowało do jego natury. Nie możemy dostać się do niego, przybywać w jego obecności, jak będziemy tacy, jacy jesteśmy. Nie ma jak zapomnieć, nie ma jak milczeć, będąc ograniczonym własną doskonałością. I dlatego, o czym autor Psalmu 50 jeszcze nie wie, Bóg posyła swojego syna, aby dzięki swojej ofierze oczyścił nas i przygotował na spotkanie ze sobą. Ale tu jeszcze jest, panie meczku. W, w tym samym liście, wiersz szósty, jeszcze bardziej tu podkreślający, jeśli mówimy, że z nim społeczność mamy, czyli z Bogiem, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Tak, no tak. Ja niepotrzebnie może skróciłem, mogę przeczytać, bo to tak jak od, od 1.5 do 2.3, cały ten fragment, w cały list, pierwszy świętego Jana, jest, jest tak naprawdę o tym i to jest od zakończenie, tak to, to, to, to analiza psalmu, jak, jak Pan zakończył Boże sprawienie, zależy od tego, że się wyżonała. No że <t cause mum��> no, Pan zacytował świętego Jana, że jesteśmy z jesteś